Nie jestem boską Bóg ci zesłał mnie, żebyś miał kogoś, kogo możesz na piedestał znieść Piękna płeć może pozwolić ci zamieszkać gdzieś Bliżej nieba, tego nie da się zastąpić przez jakąkolwiek inną rzecz Jestem pierwszą świętą, bo to ja nadaję sens waszym egzystencjom tym ci ty niebezpieczeństwo, bo ten stan często powoduje, że wy wariujecie przez namiętność Jednak bez nas większość z was świat lewa. Gdyby nie kobiety, ludzie by nie zeszli z drzewa Bo to męska potrzeba nam imponować Byśmy dawały się im wielbić, to ich metoda Kobieta to Dzieło Boga tak wspaniało myślne Że powinieneś mu dziękować, że ją chciał wymyśleć Nie traktuj mnie tylko fizycznie, to jest tragiczne Boska istota, więc postrzegaj mi jak relikwie Bo bezaz, Więc masz wobec jego dług, co innego przecież dług Raz mu wyszedł taki cud, więc się do mnie mógł Więc masz wobec jego dług Chłopem jest, ja to wiem na bank Bo czy inaczej pozwoliłby Ewie zerwać jabłko? Bóg to facet, ale trzeba przyznać jednak Dał coś, byśmy wami kierowały Mamy wielką łatwość W obracaniu sobie mężczyzn wokół palca Aby oni zabiegali o nas Mówiąc ach te baby, to niełatwe sprawy Ale znasz zasady Bóg nas stworzył dla was, ale też dla równowagi Bo się bał zagłady świata z waszych rąk Wy przez konkurencję moglibyście zabić gro. Jestem tu by wciąż Mówić stop bez pardonu Zapobiegam sporom z powodu testosteronu ja wiem, jak wam pomóc, jestem lepszą częścią tego świata, bo tylko ja mogę dać wam dziecko. Bóg wymyślił piękno, jako cud swego dzieła, stworzył was na podobieństwo, a nie na swój ideał.